Stan Rudego był straszny. Z trudem rozebrano go i ułożono na łóżku. Nie można go było dotknąć w żadną część ciała. Cierpiał bardzo, ale wpatrując się w twarze przyjaciół i wchłaniając cudowną atmosferę otaczającej go przyjaźni, szeptał, och, jak boli, ale Tadeusz, jakże przyjemnie jak rozkosznie. Całe ciało od pasa do kolan było jakby bardzo silnie opalone i spuchnięte. W wielu miejscach widniały strupy i zakrzepła krew. Nie widać było sińców, wszystko było rozbite równomiernie. Gdy powiedział, że nie jadł od poniedziałku, dali mu sucharek i herbatę. Nie mógł jednak tego zjeść. Zapragnął oddać mocz, Niedoświadczeni w pielęgniarstwie przyjaciele zawlekli go na ramionach do ustępu, podtrzymując zwisającą bezsilnie głowę. Jęczał z bólu, mówiąc jednocześnie, że jest szczęśliwy. Wielu lekarzy oglądało Rudego. Na wszystkich wygląd skatowanego wywierał wstrząsające wrażenie. Pomogli niewiele. Cóż w tej sytuacji mogli pomóc? W nocy... Rudy zasnął. Zasnął również Zośka, położywszy się na łóżku polowym obok. Zośka spał spokojnie po wyczerpujących nerwy godzinach ostatnich paru dni, po cudownym zerwaniu koszmaru więzienia, pewny, że przyjaciel jest bezpieczny i szczęśliwy. Koło północy Rudy przebudził się i przywołał Zośkę. Kazał usiąść koło siebie, i uścisnąć serdecznie. Potem opowiadali sobie o przeżyciach ostatnich dni. Wzajemna ich bliskość była dla nich prawdziwym szczęściem. Miałem na Szucha chwilę dużej satysfakcji, mówił Rudy, gdy prowadzący śledztwo gestapowiec krzyknął do mnie, ty polski bandy, to co się tak patrzysz? I do innych gestapowców po niemiecku przecież to spojrzenie i twarz urodzonego bandyty. I tylko żal mi było was opuszczać i swego plutonu ciągnął dalej. I ciężko mi było samemu, bez ciebie. Słuchaj, jak pomyślę, co by wyczyniali tam ze mną dziś naszucha, to słabo mi się robi. Właściwie najważniejszą moją troską tam było ciągłe szukanie sposobów przyspieszenia śmierci. Mówienie zmęczyło go. Kazał Zośce położyć się obok siebie. I gdy przyjaciel układał się ostrożnie, by go nie urazić, Rudy objął go mocno za głowę i zasnął. Miał uczucie całkowitego bezpieczeństwa. Nie denerwowały go ani kroki pod oknami, ani strzały na ulicy, ani dzwonki już za dnia. Rano znów gawędzili z Zośką. Jak szczęśliwi będziemy, gdy zamieszkamy razem, gdy pojedziemy stąd na wieś, na moje wyzdrowienie. Tylko warunek zasadniczy. Te typy z Warszawy muszą nas odwiedzać, a szczególnie glizda. Po strzale należy mu się urlop. O tym, że rana Alka była bardzo ciężka, nie powiedziano Rudemu. Mijały powoli godziny tych kilku dni bólu przeplatanego szczęściem, a potem szczęścia przeplatanego rozpaczą. Rudy niczego nie mógł trawić, ciągle wymiotował. Gdy po skurczach bólów wymiotnych wygładzała mu się twarz, powtarzał, jak rozkosznie, czy może być przyjemniej? Gdy zostali sami z Zośką, sprawiało im przyjemność trzymanie ręki w dłoni przyjaciela. Rozmowa była wtedy otwarta, szczera i żaden nie starał się ukryć tak dawniej nieśmiało wyrażanych uczuć przyjaźni. Gdy przychodzili inni, rozmowa stawała się iskrząca, pełna przekomarzeń i dowcipów, wyśmiewania się i udawania cynizmu. Nigdy dotąd to przyjacielskie grono nie czuło się tak ze sobą mocno związane. Nigdy jeszcze nie było im ze sobą tak miło. Mijały godziny i dnie. Po pewnym czasie prawda, której nie dopuszczali do świadomości, stawała się oczywista. Stan Rudego był beznadziejny. Rudy umierał. Ostatnie dwadzieścia cztery godziny męczył się strasznie. Sen przerywały nieustanne paroksyzmy bólu. Tadeusz! Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli. Już nie mogę. I łzy toczyły mu się po policzka. W Zośce wszystko skręcało się z cierpienia. Obawiał się, że lada chwila zerwie się z krzesła i zacznie krzyczeć lub wyleci na ulicę i popełnia jakieś szaleństwo. Umierający Rudy był zbyt inteligentny, żeby nie zdawał sobie sprawy. Że los jego jest nieodwołalnie przypieczętowany. Nie wspomniał jednak ani słowa mu śmierci. Po co? Żeby wprowadzać zbyteczny czynnik zakłopotania wśród przyjaciół. Istotą każdego cierpienia jest to, że pożąda śmierci jak łaskawej i dobrej wybawicielki. Rudy cierpiał straszliwie. Niewątpliwie więc. Z myślą o śmierci kojarzyły mu się uczucia ulgi. Wzywał jej niecierpliwie każdym włóknem umęczonych nerwów, lecz o niej nie mówił. Gdy w godzinie pewnej ulgi któryś z przyjaciół zaczął deklamować wiersz o tym, jak to będzie za dziesięć lat, Rudy przerwał z uśmiechem – powoli, panowie, spokojnie – i machnął ręką. A po chwili powiedz raczej Jasiu, ten wiersz słowackiego. Zapanowała cisza. Czarny Jaś, starając się opanować głos, mówił testament. Rudy trzymał w dłoni rękę Zośki i szeptem powtórzył sinymi wargami jedną ze zwrotek. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Rudy i Alek umarli tego samego dnia, Śmierć ich wywarła wstrząsające wrażenie na braterskim gronie przyjaciół. Zbyt wielka była poprzednio radość z odzyskania Rudego. Wszystko dookoła na świecie bladło wobec tej nieprawdopodobnej radości. Radości krótkiej, gwałtownej i dumy, że ich braterstwa nie wolno bezkarnie tykać. Teraz przez kontrast byli wstrząśnięci śmiercią Alka i Rudego. Ale śmierć każdego z nich odczuto inaczej. Śmierć Alka była śmiercią w ich rozumieniu normalną, normalnym losem żołnierskim. Jak każda śmierć poruszyła najgłębsze, najwewnętrzniejsze uczucia tych, co pozostali, ale nie kryła w sobie grozy piekieł. Stała się rzecz w pewnym sensie zwykła. Jest wojna, trudna. My strzelamy i do nas strzelają. Wróg ma takie samo prawo do naszej krwi, jak my do jego. Alek uderzał we wroga, wróg uderzył w Alka. Taka jest żołnierska dola. Taki jest żołnierski los, wypełniły się słowa piosenki. Ale śmierć Ludego, włosy się jeżą na głowie tych co widzieli to zmaltretowane ciało i słyszeli koszmarną opowieść. Tego zapomnieć się nie da. Tego wybaczyć nie można. W odwet za katowanie podczas śledztw kierownictwo walki konspiracyjnej rozkazało likwidację najbardziej wyróżniających się swym bestialstwem gestapowców, szulca i Langego.